Witamy w kolejnej audycji pod tytułem Podcast Stefan. Stacja kontroli podcastów bez cenzury, bez problemu i na temat podcaststefan.pl. dobry, witamy wszystkich słuchaczy w kolejnym wydaniu podcastofonu. Tydzień 10, wita Was Pepe oraz Papa. Znajdujemy się na pełnym morzu, pełne zanurzenie, czyli wojewódzka baza okrętów podwodnych. Tak. Jesteśmy w siedzibie Pawła i wszystkie kurki są dokręcone. Tak, a w dzisiejszym wydaniu y, będzie ponad 40 podcastów do omówienia, zatem nie będziemy przedłużać, zaczynamy. Przegląd zaczynamy od dnia 4 marca oraz od podcastu Daniela na 100%. Odcinek pod tytułem Nie rodzimy się z wiedzą jak spędzić życie z jedną osobą. Odcinek nakręcony przez Skype'a z koleżanką Anią, która mieszka w Holandii. Odcinek ten opowiada o przygotowaniach, kursach przedmałżeńskich które każdy, kto zawiera sakrament małżeński powinien przejść. I w tym odcinku autorzy opowiadają nam, jak podejść do takiego kursu i dlaczego jest on w życiu ważny. Tak, Paweł wie, że trzeba dobrać, obrać dobry kurs. Znacznie. Kolejny podcast, który ukazał się 4 marca. To bez kitu. Myszkoks. Tym razem głosu dają Michał oraz Igor. A w odcinku między innymi o tym, że kasze się bardzo długo je, że cała plaża składa się z pleców grubych ludzi i że w Tesco nie ma już podrób tigera. A ja wiem dlaczego tak jest. Znaczy nie dokładnie dlaczego nie ma podrób Tigera, ale panowie zastanawiali się czym się różni Tiger od Black Tigera. A w zasadzie od napoju Black Power. I czym? Kolorem? Nie, niczym się nie różni. Jest. Tylko y, Mariusz, y, jak się nazywa Tiger. Ten pięściarz, który Dariusz da, Halczewski. Michalczewski właśnie. Który użyczył wizerunku do Tigera policzył pieniądze i, i się nie tak, zgadzał. Tak, on liczył właśnie kapuchę z tego, co Tiger przekazywał na jakąś jego fundację. No I tak. I nie dostali odpowiedniej porcji kasy, więc sprzedał im prawa do produkcji napoju po prostu z, z przednosa. Zabrał jednym, dał drugim. Tak. I się po prostu produkują tamci tylko w tej samej szacie co dawniej, tylko inaczej się to nazywa. Ale jeszcze było o tym, że zamiast y, Tigera można napić się Pepsi. Zwłaszcza z koryta. Można sobie nalać i tak z koryta. Któryś z panów opowiadał o tym, że włoży długą słomkę i będzie zasysał coca -Cola. Nie, Pepsi. To chyba Pichon coś będzie wiedział o korycie. O korytach. Tak a propos tuczników. Ciekawe, jakich koryt używa Pichon u siebie. No dobrze, cóż tam jeszcze było? Yy, o pewnym Meksykaninie, który beka ponad 100 razy na minutę. Panowie zastanawiali się, jak to trzeba żołądkiem wymachiwać, żeby ten odgłos z siebie wydać. Było o filmie o Jasiu i Małgosi, którzy są yy, dorośli, ileś tam lat później, no i też koledzy zastanawiali się, jak to będzie wyglądać. O odpowiednio sprepa spreparowanej myszy, która zamiast na siłowni wyciska na klatę pułapką na swoich współbraci. I wiele, wiele innych bezkitowych wadków. No właśnie, bezkitu u mnie ten problem, że słucham ich i zastanawiam się yy, jaki temat był poruszony w danym odcinku, a tych tematów jest mnogość i panowie zaczęli dzielić odcinki właśnie, bo ludzie zarzucali im, że dwie, dwugodzinna kobyła to jest po prostu takie pranie mózgu, że no ciężko ogarnąć. Gada I się. zaczęli dzielić odcinki i, i dalej, nie wiem co tam jest. Wiesz, bo prosili o to, żeby słuchać tego w tle i ja to też tak, tak się nauczyłem, I, tak słucham i jakoś mi tam ma, przechodzi ten odcinek. Ma, ma to odcinek. rację bytu, jak jest jakiś taki bardziej kontrowersyjny temat, to się rzuca w uszy. Aczkolwiek miło się słucha, o ile za bardzo nie jadą chłopaki. Tak, tak, te przewijające się płody, zupy z płodów. I... Płody, płody, In... płody Żyd, jakoś to było w którymś odcinku ostatnio. Inne straszne rzeczy, o których panowie powiadali, Czy mnie, mnie takie rzeczy nie ruszają. Nie? No, Ale póki tam, nie ma te... przegięcia, to mają więcej słuchaczy. tak. Ten, ten typ humoru mnie nie, może nie jakoś tak nie odstrasza ani nie, nie razi, ale. Nie jesteś posadny. Sam bym tak. Dobrze, przejdźmy zatem dalej. Kolejny dzień to 5 marca i ukazał się wtedy podcast podcastofon. Tydzień 9, który pomijamy. Tak. To, to. Następnie po nim, również 5 marca, ukazał się podcast Paranormalium. Jest to drugi odcinek w sumie kontynuacja tematu, który już raz był odnośnie dezinformacji. Bardzo ciekawy podcast, który mnie osobiście bardzo przypadł do gustu i słuchałem go aż dwa razy. Jest w nim mowa o rzeczach historycznych, na przykład o Sfinksie, piramidach, o tym, że współczesna nauka i naukowcy tak bardzo bronią swoich przyjętych powszechnie teorii, że fakty, które nie pasują do nich są obalane, wyśmiewane. Właśnie polega to na ataku osobistym na powiedzmy autora jakiejś tezy, która niezgodna jest z, po, z powszechnie przyjętą nauką. No i tutaj był nawet taki konkretny przypadek. John Anthony West Facet, który był jakimś tam geologiem, po zbadaniu sfinksa stwierdził, że on ma przynajmniej 8000 lat, bodajże. No i oczywiście dr Zachi Hawass wraz ze swoim kolegą Markiem Lenerem atakowali bardzo tego, tego Antonego Westa i wręcz wyśmiewali się, że on w ogóle jako nienaukowiec nie ma prawa głosu i nie powinien się wcale odzywać. Jest tam też wiele innych takich ciekawych rzeczy, jak chociażby e, mumie białych ludzi w Chinach, gdzieś tam odkryte. W ogóle nie wiadomo, co to za kultura, bo teoretycznie nie było tam nigdy białych ludzi, a jednak są, ich sobie na później, Trzymali ich sobie tak gdzieś tam w spiżarce. O kamieniach e, z Ika w Peru, na których są bardzo ciekawe e, obrazki wyryte. Na przykład ludzie, którzy jeżdżą na dinozaurach albo ludzie, którzy operują inne osoby albo używają jakichś narzędzi skomplikowanych. To na dinozaurach jeździł ten, Fred Flintstone w Kamieniołomie. No coś takiego, ale generalnie te kamienie też zostały zakwalifikowane jako oszustwo, ponieważ nie zgadzają się z obecnymi teoriami odnośnie historii człowieka. No również tam jest sporo o teorii Darwina i właśnie o całych takich dezinformacjach na ten temat, że to, co nie jest po myśli naukowców, to tego nie ma w ogóle. Również telewizja NBC, która opublikowała program na podstawie książki pod tytułem Zakazana archeologia i poruszała te tematy, musiała później się mocno wycofywać z tego, przepraszać, zdejmować z anteny. Także, no, naprawdę mocny bardzo podcast o ciekawych sprawach i na pewno warty wysłuchania. No nie słuchałem nigdy. No to słuchaj sobie, bo mnie osobiście zafascynował ten odcinek. Kolejny do omówienia odcinek to będzie... Yy, Kolejny odcinek... paranormalium teraz Usławka. Sławka. U Sławka na, na wagę. wagę. Sławomir wyruszył w trasę. Sławko tak, y, obserwuje budowę linii tramwajowej, obczaja nową trasę którą to próbuje jeździć sobie do pracy i okazuje się, że no, czas jest może i ten sam, ale, ale jedzie się cały czas. Sławko się cieszy tak samo z, z zielonych świateł jak ja czasami. On tam miał swoją nazwę na te zielone światła i też się cieszy. Miętowe. Może. Miętowe? Nie, coś, coś innego. Jakiś zielony szlak? Właśnie, Sławko mówił o tej lampce, która przed chwilą nam tu tym i zastanawiałeś się, czy się już nagrywa, czy nie nagrywa. Tak, Sławko, można to wyłączyć. Można to wyłączyć. A propos słuchaczy, też jeszcze Sławko zastanawiał się w odcinku, jakżeż wyglądają jego słuchacze. Tak, gorzej, co robią, podczas, co, robią podczas co, słuchania? co robią podczas słuchania jego podcastów. Ja generalnie jadę najczęściej autem, ale Sławko ma teorię, że tam jakieś różne wiesz, lateksowe stroje. U mnie to bywa różnie, wiesz, Sławko. W zależności Zależy jakie mam gadżety i te inne takie. Pod ręką to, wiesz... Okej, to było nawagę. To był taki kiedyś dowcip o tym Orle, który kratka napki. To tak samo jest u mnie z słuchaniem podcastu <głosy> Przepijmy coś. Może jakieś piweczko? Lubuskie co, wiśniowe. Co pije się w Polecam na, na pełnym zanurzeniu. No zgadnijcie, to zagadka, Właśnie. Po, czy podwodni marynarze też piją rum? Lubuskie wiśniowe, czyli Mateusz Baniuszewicz z podcastu o piwie i kolejne piwo o wiśniowym smaczku. Tak, Mateusz poleca, żeby spróbować. To nie jest yy, piwo z sokiem z wiśni, tylko naprawdę ma ono smak owoców i jest ciekawą kolejną propozycją z browaru z Witnicy. Zresztą chyba ulubionego ostatnio, który ćwiczył Mateusz w swoim podcaście. No, przewinęło się kilka piw z tego browaru. A jeżeli chodzi o piwa wiśniowe, to ja piłem jakiś czas temu... Wiśnie w piwie, tak się nazywa produkt. Wiesz jak to jest, jak to mu mówili w pewnym polskim filmie? Wiśnia jest wiśnie. witaminy przede wszystkim ma. Wypijasz takie dwie i masz komplet. Witamina jest podstawą człowieka. Okej, okay, to tyle o piwie. Eee. A kolejny podcast to Podnośnik i redaktor Marek po raz kolejny oddaje swój mikrofon gościom. Gość jest znany z innego podcastu, który pojawił się na łamach podnośnika. Podcast ten zatytułowany jest w górach w Kalifornii. No i ten podcast opowiada o trasie, którą przemierzył bohater opowieści ponad 300 mil. Tak, bardzo ciekawa trasa, która obliczona była gdzieś na 3 tygodnie marszu. Oczywiście nie non-stop, tylko z noclegami. Noclegi to też ciekawa sprawa, bo nie jest to tak jak w naszych polskich górach Typu schronisko, tylko trzeba samemu zadbać o siebie Łącznie z wodą, łącznie z namiocikiem To wszystko na grzbiet i zasuwamy Ale tak, z garnuszkiem na niedźwiedzie Chociaż ciekawostka, niedźwiedzie podobno bolą, boją się języka polskiego A może z Polaków? Bo Polacy im pewnie, wiesz, jagody wszystkie pozjadali i nakrzyczeli na niedźwiedzie. Ale serio mówiąc to wypożycza się specjalne beczki, w których trzyma się jedzenie, żeby kiedyś pimy, mi się nie podszedł i się nie poczęstował. Tak. Podobno są to beczki z patentem, że mi się nie potrafią ich otworzyć. Ciekawa sprawa. A Świetna o, wyprawa. O, o takich właśnie szczegółach tej wyprawy i dlaczego panom nie udało się przemierzyć tych 300 mil. Dowiecie się z podcastu podnośnik. No, podnośnik już chyba trzeci raz z rzędu zakosił konkurencję w ankietach podcastowych i, no i chyba tak, tak. Markowi za to, bo Marku, uwielbiamy twoje podcasty i słuchamy wszystkich od deski do deski. Tak. Więcej górala w góralu. To Kolejne... jest taki postulat cichy, tak, żeby redaktor Marek też częściej pojawił się w swoich podcastach. Tak, przyłączam się. Kolejny z 5 marca podcast to pełna powaga. Autorami są Kuba Krzemiński oraz Norbert Marek. Tutaj mamy 15-minutową syntezę historii Francji. Jeśli nie wiecie, dlaczego, w tym odcinku mamy w 15 minutach w pigułce całą syntezę historii Francji na przełomie wieków. Jak od państwa Franków rozwijała się historia aż do dziś? Były też w tym podcaście liczne ciekawostki. Był mały, był wielki, był i łysy. Leciały również głowy na szafotach. A wreszcie dowiemy się, w jaki sposób zraczka przeważyła w bitwie pod Waterloo i zmieniła bieg historii. Bardzo ciekawy odcinek. Polecam tak. go wysłuchać. to w ramach pełnej powagi. Tak jest. Ja bym się skłaniał do tego, żeby ten odcinek otrzymał typ tygodnia. Panowie, poprawcie trochę jakość, a... Reszta jest bez zarzutu. Naprawdę fajnie i w ciekawy sposób opowiadacie i miło się tego słucha. Tak. A ja dodam tylko, że Pełna Powaga to podcast, który powrócił po dłuższej przerwie, reaktywował się i to jest jeden z yy, pierwszych podcastów, które pojawi się właśnie w tej nowej serii. No i chłopcy tutaj zaraz tego samego dnia nawet dodali drugi odcinek pod tytułem Uśpiony kryzys, czyli dwa odcinki pełnej powagi ukazały się tego dnia. No i tam jest taka debata na temat właśnie tego, że kryzys nas dopada, że chleb będzie bardzo drogi, bo zboże drożeje, bo cukier drożeje, bo paliwo drożeje. I nie, panowie tam prowadzą... Nie, wie, nie wiem, czy widziałeś taki slogan, że wszystko po 5 zł. Chleb, cukier i pensja. No, ale to może i samochody będą po 5 zł wtedy. No, to jakiś przelicznik właśnie. Godzina pracy po 5 zł, to... Ale wiesz, że to z kryzysem jest. Wszystko jest na zasadzie sinusoidy. Jak jest coś na dole, to odbije się w górę. Jak jest coś na górze, odbije się w dół. I tak. tak co kilka lat. Z dołu to już można tylko do góry. Spina. Dobrze, przejdźmy dalej. Do dnia 6 marca, kiedy to ukazał się. Kolejny odcinek podcastu Polskie Detroit. Autorem jest oczywiście Łukasz Witkowski. I w tym odcinku dość krótkim nawija ze swojego nowego dyktafonu Olympus, który to otrzymał jako nagrodę wraz ze statuetką w European Podcast Award, tak. gdzie zajął pierwsze miejsce. To jest ten konkurs, tym... w którym został doceniony Borys i Łukasz. Tak. A o nowym iPadzie nic nie było? Nie, to jeszcze nie, nie ten było, czas, premiery. Ale czekaj, było o nowym MacBooku Pro. Łukasz mówi o e, filmie, który kręcony był właśnie w Detroit, Vanishing on the 7 Street. Nie wiadomo jednak, jaki będzie polski tytuł, na pewno coś, wiesz, w stylu... Tak, dystrybutor to zmieni. E, niedźwiadki. Yy, gonią, prawda, małolatki albo coś takiego, no na pewno tak, będzie dosłowne zostać, tłumaczenie. Jak zostać królem? <grym> Nie, to już było chyba. No tak, ale to jest po prostu zdolność psucia tytułów. Słyszysz? Sąsiad wciąga kokainę. A no, no tak. Odkurzacie? <grym> rozsypałam się wczoraj na imprezie. A to w kajucie obok. Tak. <grym> Cóż jeszcze, od tłustym czwartku, czyli Pączki Day, tak nazywają ten y, dzień w Stanach. Polscy czy Amerykanie. Amerykańskie, ale. Y, Amerykańskie, Polaki. Wiesz, gdzie najlepsze są pączki Detroit? Oczywiście u Hindusa. Hindus robi najlepsze polskie pączki, takie zbliżone smakiem do polskich. No i Łukasz zamówił maka Pro, sobie najnowsze wydanie. Czeka, właśnie kiedy kurier zapuka i doręczy mu go do drzwi. A w międzyczasie, na no, właśnie w swoim Olympusie nagrywa odcinek i nawet nic tam nie tnie, po prostu tak jak powiedział, tak puścił, bo... Nie A, miał... Czekaj, czekaj, zamówił na... MacBook Pro pocztą? A gdzie ta żyłka, ta adrenalina, gdzie się stoi od rana w kolejce? Ale wiesz, poczcie może Chyba, że to też... już jest po premierze. Może paczka też być, wiesz, trzaśnięta gdzieś. I to jest właśnie adrenalina. A no tak. A zresztą o, pacz... o, do... o paczkach za chwilę będzie Krzyszman nam opowiadał. Oh, Pędźmy tak. dalej, tak. Pędźmy dalej, bo też dużo podcastów przed nami. Faktycznie odcinek pod wiele mówiącym tytułem wyznania dupoholika Tak, Krzyszman. Dowiedzieliśmy się smutnej prawdy, że jesteś dupoholikiem To w zasadzie w drugiej części tego podcastu Krzyszman o tym mówił. Pierwsza część tego podcastu była częścią taką newsową, perełki, takie Michałki, które Krzyszman wygrzebał dla nas w sieci. I tam właśnie między innymi możemy dowiedzieć się o, o pewnej przesyłce, która... Tak, dla mnie odcinek był fajny z tego powodu, że było właśnie sporo newsów, taka luźna gadka, gdzie no, poznaliśmy chyba trochę takie nowe oblicze Krzyżmana. Bardzo mi się podobał chleb smarowany mrożoną wódką tak, przez to, ruskich to studentów. Się, to się Krzyszman nie da rady zrobić. <laughs> to się nie da. To się, to się nie da rady zrobić. Wódka się nie zamarsza, jak jest dobra. Nie ma, nie ma możliwości, Krzyszman. nie, nic z tych rzeczy. Pewne... Gal galaretkę z wódki można zrobić. O, galaretkę, tak. Nie próbowałem, ale cały czas marzę o nie. Także może Także możecie przesyłać tę galaretkę z wódki na redakcję. Podcastu. Było o pewnej babci, która podróżowała na haku czy tam na zderzaku, tramwaju. No to u nas przecież były takie rzeczy przed wojną. I cóż jeszcze było? Tramwaje czy babcie? Babcie i tramwaje. Przed A co, wojną, by... to u nas, co, co u nas przed wojną nie było? Panie. Jak, wiesz to, Jak byłem kiedyś na wycieczce w Gdańsku, to y, oprowadzał nas facet i mówi, ładna dziś pogoda, jak przed wojną. Zapytaliśmy go, czy też będzie wojna. W takim razie i tak uciął ucią rozmowę. Dobrze, zostawmy wojnę w spokoju. Ale Krzyszman, y, odnośnie twojego dupocholizmu, to ja właśnie tam zastosowałem pewne zalecenia y, lecznicze i kazałem ci w komentarzu pod swoim odcinkiem napisać 100 razy pupa i 100 razy pośladki, ale ale widzę, że od tego. Słaby. Przypadek, słaby. Jest, przypadek jest. nie tury, się Tak? Bo, bo no i o pewnym koleżce też było w odcinku, który, którego kolega wysłał w paczce. I on w magazynie tam przyładnikowym. Płenty może nie zdradzają, bo później kto będzie Krzyszmana słuchał, jak powiemy co się stało w tym. Ale co się nie działo w tej, w tej magazynowni to. Cuda breweria. Tak. Dobra, słuchajcie, bo warto. Wa jeszcze wysłuchania tak, ten tak, odcinek tak, i. Jeszcze o tych lodach. No, kręcenie ładnie. lodów też było... Kręcenie lodów u Krzyszmana. Krzyżman bardzo, bardzo, bardzo po prostu nie chce jeść lodów z pewnego mleka. No i można Krzyszmanowi przekazać typ tygodnia, będzie bardzo zadowolony i wdzięczny. Tak. kolejny drugi Krzyż. Na, na miarę na nasze konto już ma. Także wszystkie, całą resztę z kieszonkowego Możesz przesłać Ja łapówek nie przyjmuję Także Moje szczęście, a twój pek, jak to mówią Tak. Także kolejny, drugi typ tygodnia wędruje tym razem do Krzyżmana Za odcinek jestem, Nie, za odcinek pod tytułem Wyznanie, dupoholika Równie dobrze mogłoby się nazywać Jestem dupoholikiem A ja wiem dlaczego Krzyszman tak zrobił Bo on zawsze jak dzwoni do podcastofonu To mówi dupa Pomidek Coś w tym jest Ok, 6 marca również yy, ukazał się podcast Japan Japanimation i odcinek już 24, pod tytułem Pieczątki i mieszkania. No, tam nie ma lekko. No nie ma lekko w Japonii. Jeżeli żeby, chcecie się gdzieś podpisać na jakimś papierku urzędowym, to musicie mieć pieczątkę własną. Tak, taką z, z znaczkami, robaczkami, z tymi właśnie kanji, ale to... Nie wystarczy sobie taką pieczątkę wystrugać, bo musi być certyfikowana, że jest ona unikalna. A w dodatku nie możesz mieć na przykład tam pięciu czy sześciu tych yy, laseczek, bo ilość no jakaś też, tam też. na przykład jest pechowa i nie, nie można mieć takiej. Całe perypetie. Później, oczywiście wynajem mieszkania, ciąg dalszy i wyposażenie takiego mieszkania typowego, Trochę jak to wygląda. Trochę jaki jest sprzęt, jak ten sprzęt wygląda, do czego służy, Wiesz do czego nie służy. Wiesz, co mi się najbardziej podobało? Że wciskasz guzik i masz wannę wody. To było hmm. ciekawe. No, drogą... co jest ten drugi kurek od gazu? Halo. Ale swoją drogą ciekawe, jak tam yy, masz jej autor podcastu, po wczorajszym tsunami i trzęsieniu ziemi. No, czyli... Ja już czytałem dzisiaj, że jest wszystko w porządku. Tak? Mateusz napisał na stronie komunikat, że po prostu do... Do kogo nie tego, doszło? Tak, tak, tak. Doszła tam tylko chyba pół, pół metra wody, czyli i tak spora musiała być ta fala, skoro mm -hmm. w ogóle tam cokolwiek dotarło. Trzymaj się chłopie i... Nie puszczaj się. No i czekamy na relację, bo ma być podcast. Mhm. Tak, Zresztą Mateusz dopisał, że więcej szczegółów w podcaście. To czekamy Dobrze, na najważniejsze, że nic się koledze naszemu nie stało. No i co dalej? Przechodzimy do odcinka również z 6 marca. Aga i Łukasz Szóstek. obchodzą pierwszą rocznicę Radia Nową. Tak. Słuchałeś? Słuchałem i to taki wspominkowy odcinek o tym jak to zaczęli nagrywać i że tyle czasu już minęło, że oni w międzyczasie zmienili lokalizację, z której nagrywają, że zmienili sprzęt. Ja sobie podczas słuchania spisywałem nazwę tego sprzętu, o którym Łukasz mówił, ale jak później w sieci sprawdziłem, ile ten sprzęt kosztuje, to od razu troszeczkę ochłonąłem. Chociaż niektórzy podcasterzy mają właśnie chyba C1, która jest jeszcze stosunkowo tania. I za 190 zł mikrofon, tak jakbyś nie chciał zumać czasami, h jedynki to, to, to, to taki mikrofonik za 190 zł. Jak sobie. Ostatnie. Ale tak, tego nie weźmiesz w plener. To już jest minus tego sprzętu. No w sumie tak, bo ja głównie akurat w terenie i gdzieś tam... Tak. A Gaj już sobie właśnie takie malutkie studio urządzili i z niego nadają. No to fajnie. Kolejny odcinek to Przemo Szczepaniuk z podcastów. tym razem Karburator. Tytuł odcinka Nokia E5 Niezniszczalny klocek. No, fajny ten odcinek był, chociaż jedna rzecz mnie urzekła, że Przemo nie może wyzbyć się y, przywiązania do Noki i akurat jest przy tym telefonie, głównie ze względu, znaczy głównie, między innymi ze względu na zestaw y, słuchawkowy Bluetooth, ponieważ nie jest on kompatybilny z innymi telefonami innych marek i akurat dobierał telefon specjalnie pod ten zestaw. No, musi być ten zestaw bardzo wygodny i, i, i, i fajny. No i przy okazji jest sprawna recenzja co ten telefon potrafi, do czego jest dobry, jaką ma baterię i taka taka fajna porada, jeśli ktoś rozgląda się za telefonem to może sobie przesłuchać być może, że to jest tak, zasuger... telefon sam niego Zasugerować się mnie te słowa niezniszczalny klocek skłoniły do tego, że w sklepie ostatnio macałem właśnie taki telefon E5 i powiem Wam szczerze, że na przykład w porównaniu do chyba um, noki C5 to jest taki mniej plastikowy, a właśnie bardziej Przypomina tą biznesową już klasę mm. tych telefonów. No i tam właśnie wszystkie wady i zalety tegoż telefonu Przemo omawia. Odcinek jest fajny i wart wysłuchania, bo Przemo dobrze, dobrze gada. No, dobrze prawo, dobrze pra. Mało pije, dobrze prawie to. Kolejnym odcinkiem z 6 marca jest odcinek Kasi z podcastu Nie Mów Nikomu z Archiwum K. Odcinek nie najkrótszy i dość, jak sama autorka później w komentarzach twierdzi, kontrowersyjny. Faktycznie jest to odcinek wyjątkowy, jak na Kasie. Opowiada o dziwnych zjawiskach, można by rzec, paranormalnych. Czyli tak jak w Paranormaliu będzie o piramidach, o Sphinxach i tu o bardziej chodzi, Tu bardziej chodzi o świadomy sen, o jakieś postacie niematerialne, z którymi Kasia miała kontakt. O tym, co ją spotyka. Co jej się śni dla ludzi o mocnych nerwach, ale do wysłuchania odcinek ciekawy. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to, co Kasia mówi, to jest prawda, czy nie, bo nigdy się nie zetknąłem z takimi zjawiskami osobistymi. Nie, nie miałeś żadnych omamów nigdy takich. Nie, miał, nie miałem takiej styczności z tym. Nawet, ale nawet jak, o dzień wcześniej, jak dzień wcześniej. nawet ostro walczyliście, to nic nie mówiło do ciebie na przejściu dla pieszych drugiego dnia. No, żebyś nie zważał na czerwonej szedł do przodu? Raczej nie. Niemniej odcinek... No, słabo, słabo słabo piliść. Odcinek, odcinek, no taki o rzeczach powiedzmy, o których na pewno nie uda Wam się posłuchać w innych podcastach, także zachęcam. Dalej mieliśmy 6 marca Tyflo Podcast, przycisk pakietu Office w Microsoft Word 2007. Tak, czyli omówione funkcje tak, ja. edytora tekstu i skróty klawiszowe. Porównanie do poprzednich wersji. Ja nawet starałem się posłuchać trochę tyflo podcastu, chociaż nie wiem, ten RSS mnie nie działa, słuchałem ze strony, ale nie jest to powiedzmy ani sposób, który lubię słuchać podcasty, ani, ani podcast typowo o tematyce, która mnie interesuje, także nic więcej nie mogę powiedzieć. Natomiast więcej mogę powiedzieć o kolejnym odcinku z 7 marca nadgryzieni, rozmowa o Apple, bo o tym podcaście mówię odcinek 24 MacBookie Macbooki Pro, OS 10 Lion i iPad 2. No tu chłopcy rozpływają się już na temat właśnie iPada dwójki, który to jest no, najobszerniejszym chyba fragmentem tegoż podcastu. Panowie już swoje iPady jedynki oczywiście wystawili na Allegro i zastanawiają się gdzie tu trafić jakiś tani bilet do Stanów, żeby polecieć i kupić. Z Łukasiem na no, żwitkowskim tylko... zaklepie kolejkę. Chociaż ja widziałem, tam Maciej Skwara z Pichontem już gdzieś pisali, że jeden drugiemu będzie tam kolejkę zaklepywał przed sklepem, pędzą po iPada dwójkę. Nie ja słyszałem o pędzeniu czegoś innego, ale nic mi nie wiadomo na ten temat. A jeżeli chodzi o iPada, to teraz będzie też boom na jedynki, bo po prostu będzie wyprzedaż tego co zalega w magazynach a zresztą chyba cena też no właśnie goście mówią, że jak ktoś by chciał to nic tylko łykać na Allegro jak, jak ciepłe kluchy bo teraz będzie cena dobra, bo się wszyscy wyzbywają a potem pewnie cena wzrośnie w momencie kiedy jedynki się skończą bo nie ma ich nie wiadomo ile, ja ten podcast lubię chociaż pewno nie wszyscy go słuchają bo on nie jest w MP3, tylko w formacie jakiś tam eplowskim ale no, był ciekawy, zleciał to podcast jest, był, był, był ponad godzinę zleciał mi był, przyszedł, poszedł i jak, to, jak to podcast. Podcast mają to fajnie. do siebie, że przychodzą, wychodzą, a później nie dzwoją, nie piszą. Jeśli jesteście fanami yy, urządzeń firmy Apple, to na pewno słuchacie tego podcastu, a jeżeli nie, to na pewno nie będziecie słuchać. Także idziemy dalej. Następny, 7 marca, to znowu bez kitu, odcinek rasistowski. <laughs> Tutaj było fajnie o tych bezdomnych opowiedziane, że oni na pewno komunikują się przez radio. Jak tam jeden z kolegów mówił, że jedzie sobie autobusem, a tutaj siada koleżka, no nastraja tak. sobie radio tak, żeby wszyscy się słyszeli. Jeden. Coś tam był koczy do radia, także na pewno bez mnie. Jeden z panów ma tam przypadłość, że zawsze dosiadają się do niego panowie, którzy... Śmierdzą, Kory, tak, tak. wyglądają jak... Śmierdzą, wyglądają zombie. i gadają do siebie. Tak, i on... Y... Kierownika, która godzina jest? Podobno ma taki właśnie wyraz twarzy, że wszyscy od razu chcą mu się zwierzać. Coś w tym jest. No, a generalnie odcinek, jak w tytule, rasistowski... O reklama, to był, z lat, lat 30 chyba ze Stanów, tak? Był o tym, że ten rasizm, w ogóle ta cała otoczka wokół rasizmu, potępiania rasizmu albo patrzenia na to, co jest rasistowskie, a co nie jest... Co rasistą jest... Jeśli, jesteś zawsze, kiedy mówisz np. o czarnych albo o kolorowych, ale jeśli byś coś mówił o białych, to nie, to, to, to nie jesteś rasistą. Tak. I generalnie panowie wysnuli taką tezę, że największymi rasistami są właśnie afroamerykanie. Żeby było poprawnie. Mhm. Fajny, taki oczywiście bezkitowy odcinek warty przesłuchania. Mi tak. się on podobał. A ty, kurczę, widzisz, musiałem zaskoczyć. Na początku nie mogłem sobie przypomnieć, co, skąd, gdzie, w którym kościele, a... a... No właśnie, to jest ten urok bezkitu. Czyli to o tych, o tych pijaczkach bezdomnych, to, to w tle musiałem słuchać. No, Dopiero to z tym kierownikiem i gdzie godzina to mi dziena. utkwiło w głowie. Także wszyscy bezdomni porozmawiają się przez radio. Chyba jedną stronę na zasadzie odsłuchła, a w drugą na drodze telepatii pewno. <grych> 8 marca, czyli Dzień Kobiet, podcastem, który ukazał się jako pierwszy w katalogu, było osiowisko wojenne. Niemniej jednak nie było tam nic o Dniu Kobiet, a było o fińskiej wojnie zimowej. Gościem był Maciek, który jest pasjonatem rekonstrukcji bitew wojennych, jakby to powiedzieć, przebiegów, jakiejś operacji. I właśnie opowiada m.in. o planie skompletowania załogi, skompletowania oryginalnego wyposażenia wojskowego, czyli wiadomo, moro, buty jakieś tam elementy broni. No, nie są to zabawy tanie. Nie są to zabawy tanie. Dość ciekawy projekt. Kolega opowiada, że to na przykład przy okazji, jak ktoś jest za granicą, to gdzieś tam przez jakieś fora, kogoś się prosi, tak ktoś sprzedaje. No Jest to żmudna, żmudna robota, na pewno nie do zrobienia w krótkim czasie, aczkolwiek efekty mogą być fascynujące, o ile ktoś się tym interesuje. No, bo... no i jest tutaj coś, co mnie zdziwiło, że yy, wspominali o trudnościach z tym, żeby zorganizować grupę ludzi wśród płci męskiej. Zazwyczaj to panowie chętnie coś rekonstruują. No, jeszcze... Rzadzi, jak się, jak się się, zdarza. Jeszcze, jeszcze takie militaria i te sprawy, jak to... jakiś grill do tego był, proszę, ja ciebie, skrzyneczka czegoś na rozgrzanie to... Skrzyneczka Ja bym się chyba zwołał, a ty? Nie, nie wojna. Zginęlibyśmy za, za nie swoje te interesy. <głos> Okej, okay, to pilnujmy swojego interesu. Tutaj 8 marca, również krótki, może nie odcinek, ale wpis ukazał się z podcastu Na wesoło u marynarza. W tak. tutaj... wydaniu Na smutno u marynarza. Marynarz, którego tam nieraz zjechano za przeginanie w pewnych tematach. Uwierzę. Zawiesza tymczasowo do połowy kwietnia podcast, jako że ma dużo nauki, egzaminy i idzie na podcastowy urlop. Dalej Martin Lechowicz, również 8 marca na odwyku opowiada, czego Bóg Ci nigdy nie wybaczy. Posłuchajcie... Jest... Zastanawiam się, a nie wiem, czego Bóg mi nigdy nie wybaczy. Jest wie. tam analiza oczywiście tego, co wynika z Biblii. Cóż to za grzech, którego Bóg nigdy Ci nie wybaczy? Księża mają swój taryfikator, bo tu... słyszałem, że tak jest, że jak się u jednego nie dostanie rozgrzeszenia, to ludzie idą do drugiego i później mają takie mylne wyobrażenie, czego Bóg im może nie, nie wiesz, no tak właśnie jest, że jedni trzymają się reguł, drudzy sobie starają się zawsze wszystko dopasować. Niemniej jednak dla zainteresowanych tematyką odsyłamy do tegoż odcinka. Dalej 8 marca również bez kitu i tutaj Michał recenzuje filmy wybranego przez siebie reżysera. Reżyser ten nazywa się Knight. Szamalana, Nie To jest to facet, który nakręcił. To na pewno jest ten hindus, który robił pączki w yy, polskim Detroit. No niekoniecznie, ale też hindus. Hmm. A jak night, to znaczy, że w nocy pracuje. Pracuje w nocy. Night, night Shama jak? Lama. Shama Lama bez nocą. Chociaż Shama Lama to mógłby być z tego, z Tybetu. To Dalai Lama. A, to, no, Dalai Lama, a temu Dawaj. jest y, Shalai Lama. Nie, Shama Lama. z browara. No, facet y, jest generalnie reżyserem szóstego zmysłu, niezniszczalnego, znaków, osady, kobiety w błękitnej wodzie, zdarzenia... Ostatniego Władcy Wiatru i jeszcze innego chyba filmu, o którym Michał nie wspominał, jako że on nijak się nie ma do tej całej reszty filmów. I konkluzja taka, że co film to gorzej generalnie. Ja... Ostatni Władca Wiatru to na pewno jest historia o człowieku, który miał problemy z gastryką. To był ten Meksykanin, co beką 100 razy na minutę. O, w poprzednim odcinku beskitu <głos> Można przesłuchać i faktycznie, jeśli nie widzieliście tych filmów, to sobie posłuchajcie, czy warto, które warto obejrzeć, po jasno tutaj kolega daje do zrozumienia. Również 8 marca Kuba Krzemiński oraz Norbert Marek z podcastu Pełna Powaga. Poznaj anime, część druga, NHK Miyosuko. No i tutaj mamy odcinek, który mówi o anime, o takich koleżkach, no-life'ach, którzy żerują na tym, że rodzice wychodzą z domu, oni udają, że gdzieś idą do szkoły albo, albo coś robią, a tak naprawdę to siedzą cały dzień w domu, yy, sfrustrowani, albo patrzą w telewizor, albo sobie tam, wiesz, robią dobrze w kącie i generalnie są jakby poza społeczeństwem. Jest to, to, to jakaś tam to takie choroba rzeczy. psychiczna, czy coś takie takiego. Takie rzeczy to w Polsce, czy w Japonii? Nie, nie, w Japonii właśnie, że wiesz... Ludzie, że tak powiem, zamiast wyjść do innych i się odzywać, to oni żyją całymi latami zamknięci w sobie i tak naprawdę nie mają żadnego kontaktu z rzeczywistością. Gdzieś to jest, jako choroba psychiczna i w jakimś tam komiksie właśnie się coś takiego... że tak teraz drastycznie przewija. powiem i w, w, w stylu chłopaków z Beskitu wylało ich teraz z domu. Wylało ich teraz z domu. Ja nie jestem jakimś tam super powiedzmy znawcą tych tematów anime, ale odcinek no, dla sympatyków na pewno interesujący. Tak, my jesteśmy anime ani, ani B. Ani kukuryku, ale to będzie za chwilę. Czyli wszystko, dla każdego coś dobrego. Dla każdego jest. coś dobrego w podcastach, tak. 8 marca również Kasia z podcastu Nie nikomu, wypuściła odcinek pod tytułem Walka. Walka. Dlaczego walka? No, walka, walka Kasi z Kachą Raz jedna chciałaby, wiesz, wziąć górę i. Walczę o władzę w tym, kto będzie prowadził podcast? Tak. No i w ogóle w życiu, wiesz, jak to jest, że raz ciągnie to powiedzmy mroczna strona bardziej, raz, raz, raz ta jasna, wiesz, walka dobra ze złem, taka po prostu w jednej osobie. No i tematy takie, powiedziałbym, duchowe, religijne, jak Kasia to wszystko postrzega. No, również ciekawy odcinek. Kasia coraz bardziej przed nami odkrywa coraz nowsze tematy. Właściwie zaskakuje nas z odcinka na odcinek coraz bardziej. Kolejny to Tyflo Podcast. Gry w odtwarzaczu iPod Touch 4G. No to wiadomo tam powiedzmy. Znaczy no, recenzja dla, dla, dla osób niewidomych do niedowidzących. niedowidzących, jaki użytek można zrobić z tegoż właśnie odtwarzacza? 9 marca Sławek, Kruczek i Jakub Bawą z podcastu Druga Strona Medalu. To jest ten podcast sportowy. Słuchałeś, może? Nie, tego nie. Subiektywny podcast sportowy to jest taki podcast, do którego się parę razy przemogłem i zmusiłem, bo panowie opowiadali, że jest spora doza humoru, ale generalnie tematyka sportowa to nie moja brocha. No jakoś też nie, nie, nie jestem fanem i akurat ten odcinek sobie odpuściłem, żeby, żeby zdążyć wysłać całą resztę, także skoczmy dalej do beskitu znowu. O, znowu Beskitu. Mentory autobusowe. Do tego nie dotarłem. Wiesz, no tutaj tak, na przykład jest coś takiego, że ksero przez x to nawet nie jest po angielsku, no i racja, bo kapier to jest kopiarka, tak jak popaki mówili. Czyli w sensie, że no. to sobie Polacy adaptowali? Gdzie Ty się strzyżesz? Sam się, się strzyżesz. ja też. Oni chodzą do fryzjera, wyrzek to u fryzjera jest. Mówisz tak, proszę tu, tu i tu, a, a fryzjer nie... i tak po swojemu, nie? I koledzy już poszli, wiesz, na patent, przynieśli zdjęcie, proszę tak. Tłumaczenie i fryzjer dalej swoje, także z fryzjerem nie wygrasz, także... Gorzej z fryzjerkami, to znaczy lepiej. Najpóźniej <laughs> co tam było jeszcze? Chodziłbym do fryzjerki tylko, że... Nieco o Gwiezdnych Wojnach to był Laser Disk, pamiętasz? Takie duże płyty jak do adapteru. Tylko właśnie były.. A na zasadzie z... tak jak płyta. Tak Compact jak DVD Disc. dzisiaj czy tam Compact disk To były takie też wielkie talerze i jeden film na przykład zajmował trzy albo cztery takie płyty. No to nie widziałem. No i w jakimś tam filmie bo Californication można to zobaczyć. Chłopaki tam coś sobie wiesz, dyskutują na ten temat. A jeszcze coś ciekawego było dla pewnie takich ludzi bardziej jak ja że ludzie w okolicach trzydziestki chcą być autorytetami, zwłaszcza te co wiesz mają żonę, dziecko i już yy, myślą, że te, takim młodszym to trzeba coś zawsze doradzić, albo jakąś mądrość, że się Autorytet. zwłaszcza w autobusie. Nie, ja nie jestem, bo autobusem nie jeżdżę i wiesz, ja wolę się wygłopięt mazywym odrzucać. I nie odbrać. wrzucasz w autobusie, nie wrzucasz. I, nie, nie wrzucam <śmiech> tematów na czarno. na pewno skwara chcę być autorytetem dla młodzieży. Tak myślisz? Wiesz, Martin tak, jest mówisz. po 30, jest autorytetem wiesz? dla Krzyszmana. pocholika z niego zrobił. <grym> coś w tym jest. Coś w tym jest. No. Mówi ludziom, że wolność i w ogóle, i swoboda. W każdym razie wiesz, no, mentorzy autobusowi to jest nowa jakość, nowy typ człowieka. I tutaj chłopaki mówią. teraz w każdym mieście korki i to wszystko, ludzie no. jadą długo. Nudną, no się w autobusie, a to zagalisz kogoś. My mamy zabij? podcast, plujemy w gąbkę, nawijamy na kilobajty, wysyłamy to w siedzia. A, ale a jedzie wiesz? taki gościu po 30. No nie ogląda ma się nic telewizji, naczyta się gazet, i potem no. wiesz. To Kładzie jedzie. ludziom do, do jedzie w Jedziemy do łóżka. No i chłopcy pojechali dłuższy odcinek, bo chyba w piątek i poniedziałek miało nie być. A jeszcze było, że był jakiś tam film, na którym był pokazany Jacuś. Hmm. Jagatka Nie, właśnie sam Jacuś. To Jacuś. Tak, ale te koledzy mówią Jacuś i właśnie. Ludzie masowo wychodzili z kina, wiesz, jak tam zobaczysz sobie cycki, prawda, na ekranie, no to wszyscy wow, brawo, ale jak zobaczysz, wiesz, penisa, no to niestety jest to nie do zniesienia i ludzie wychodzą masowo z kina i koledzy tutaj wysnuwają teorię, że tylko tak naprawdę prawdziwy gej boi się takiego widoku w kinie. No cóż, dalej... No, oni to... oni powinni chyba lubić taki widocz. Nie, ich to jakoś tam nie obraża, ale też właśnie, no tutaj taką trochę tą podwójną mentalność ludzi, wiesz, biorą na, na piedestał, no. że jak to jest, nie? I cóż, w temacie, jak już jesteśmy Jacusia, no to Łukasz Lubiński, bardzo chyba dawno niesłyszany. Bardzo dawno niesłyszany i słyszany Lubika. po raz ostatni z tego, co się dowiedziałem. Tak? Tak, 28 wydanie podcastu Lubicast. prezerwatywy na receptę. No i jest tutaj właśnie coś takiego, że dowiaduje się autor podcastu, że jakieś tam zrzeszenie farmaceutów, Właśnie tam gdzieś wiedzi, na że sprzedawanie prezerwatyw jest niemoralne no i idzie w kierunku takim, że jak oni by sobie zaczęli ustalać, co jest moralne, co jest niemoralne to pewnie prezerwatywy byłyby na receptę a być może nie od zwykłego lekarza, tylko już od specjalisty i wiesz, jakbyś sobie chciał zakupić, to pewnie musiałbyś w kolejce stanąć z NFZ-u i może za dwa miesiące byś dostał a jeszcze mogliby zrobić taką oddzielną kolejkę oddzieloną łańcuchem, tak, kolejka dla tych, którzy przyszli po prezerwatywy. Ale ta. wspominał też Łukasz o, o, oczywiście oprócz y, samych prezerwatywach, o innych środkach antykoncepcji. One też są B, podobno? No też są podobno B, i też podobno właśnie, żeby na receptę. I znaczy, no one chyba są na receptę. No, różnie to jest, no w każdym razie. Ale o chodzi tego o, jest tak, to, o żeby, to żeby, się nie, żeby nie ustalać, co ludzie mają robić, bo ludzie mają jednak swój rozum i tak naprawdę dokładnie. powinno być jak najmniej nakazów, zakazów. Ja też jestem tego zdania, że... Szczególnie na przykład w przypadku tych leków, które no nie są tylko w jednym celu. Bo tam generalnie chodzi o hormony i te sprawy. No ale z prezerwatywy się... też możesz zrobić balonik na odpust. Prawda? Tak, tak, dokładnie. Idziemy, dziecko chce balonik, patrzymy z rozpaczeni. na lewo, na prawo, wszystkie skrępy pozamykane, a tu apteka cała dobra. No to biegniemy, dmuchamy balonik. Skoczmy dalej. Travelcast, kolejny odcinek, już tym razem ostatni z podróży po Egipcie. Już, już koniec. Przemek no, nie nasłuchał nie. się. Nie, Kaddafi to Libia, Boże, co ja mówię. Mi się pokićkała ta polityka. Za, za, za, za, dużo, gra... telewizji, za, za dużo, dużo telewizji, za dużo telewizji, za tak. mało podcastów. Za w każdym razie, Przemek nasłuchał się kiedyś, jak to Maciej Skwara, pozdrawiamy właśnie Jerzy jemy w pościeli nagrywał odcinek, no i też w łożu małżeńskim sobie z swoją żoną Patrycją nagrali taki odcinek, podsumowujący wyjazd do Egiptu. Fajnie o Koptach, o sfinksach, o Beduinach, jak to jest, tak naprawdę ileś tam dni z rzędu być w towarzystwie Arabów. No i Patrycja też mówi, dlaczego nie powtórzyłaby jednak już tej wyprawy oraz wspominają o swoich planach na niedaleką przyszłość i na kolejne bardzo ciekawe na pewno podcasty co mi się podobało, a co nie patrz, jaki spryciarz zatkał mnie jeżykiem, zakleił a sam nie. jem, jem tak, generalnie możecie wysłuchać co się podobało, im co się nie podobało dobry, ten jeżyk tak? tylko mało mięsny Mało, a propos jeża. Od wczoraj w kinach. O jeżu. Jutro jadę. Do kina. Na jeża, nie odpuszczę mu. Cóż dalej? Dualshock, który pominiemy. Sławko z podcastu Nawaga. O Sławko pojechał ostro. Bajko zmyślanie z obrazkami. Cię wydaje, że Sławko ma coś wspólnego z twoim sąsiadem, który wciągał kokainę odkurzaczem przed chwilą. Wiesz, ja nie wiem, co on y, robił, jak się przygotowywał do tego podcastu, ale nawijał tam ostro. Było o kocie, który miał na imię Znój, który nasikał w kołdre. Ja i... dowiedziałem się z tej bajki, którą opowiadał Sławko swoim dzieciakom, że y, swoim dzieciakowi, że Lisek jest gejem i złodziejem. No i tak właśnie niecodzienne spojrzenia na bajki, właściwie rozszyfrowanie chyba tych ukrytych pr przekazów, albo też na wyobraźnia autora, spowodowała, że ten odcinek był niezmiernie różnorodny i ciekawy, ale muszę przyznać, że Maluszek świetnie tam też daje głos. Pierwszy jego odcinek w życiu, to warto zapamiętać. No i fajnie mówi, Misio, daj, jak Sławek... A tak? Tata. Czekałem, aż jak, będzie pierwsze tata. Jak Sławko mówi, że tam krzyczał do znoju, to Maluszek, wiesz, słysząc krzyczy, od razu, wiesz, krzyczy, nie? Także że rozumie, podłapuje. Puma. Bardzo, Puma. bardzo, bardzo, bardzo Daj Ciekawy radę. odcinek. Czekamy aż Sławko kupi mu pierwszego zooma na pierwszą komunie. Myślisz, że dożyjemy takich czasów, że na pierwszą komunie święto będą dawać zoomy? Mm, myślę, że tak, ale musiałoby być dodawane do iPada czwórki chyba. Bo taki sam zoom to wiesz, raczej dziecka nie ucieszy. Za nie? nie zapchasz dziecko, by raczej. Cóż dalej. Jerzykiem dziecka nie zapchasz. <śmiech> Martin Lechowicz. 9 marzec, masa krytyczna. I o wiele mówiącym w tytule odcinek. O kurde, czy ja przełączyłem te głośniki? Martin mówi, że ma głośniki stereo, ma słuchawki. Głośników ma chyba 4 czy 5 i zastanawia się, czy w ogóle to włączył sobie, czy przełączył. Opowiada, że wybiera się z piosenką nowo napisaną na zlot jakiś tam graczy. Tak. I to, to gry tutaj. tej piosenki mogliśmy posłuchać w tym odcinku. I Martin jak zwykle zajrzał do swojej skrzynki ze spamem. O, i tam się dzieje u niego. Tak, I faktycznie piszą do niego ciekawi ludzie. Jakby ktoś Strasz, tam. Straszne rzeczy. Ma Martin ma tak dużo czasu, że on czyta te wszystkie listy od spamu. Ale wiesz, tam jest też informacja, jakby ktoś potrzebował 9 miliardów euro chyba? Jest Włoch umierający, który musi się szybko pozbyć, zdążyć, to no można, można by tam mniej więcej jakoś się skontaktować. Może akurat wybierze Ciebie. W ogóle Martin gdyby korzystał z tych wszystkich ofert, które dostaje w tych mailach, to był bogatym człowiekiem. Ale wiesz, pieniądze szczęścia nie dają dopiero zakupy. Nie musiałby się martwić, żeby mu tam się głośniki przełączyły, nie przełączyły, włączyły, A -a. tylko by miał ludzi od przełączania głośników. Tak, Kaziu, przełącz mnie tam. I mógłby ich zrąbać później, w Ale wiesz, jeszcze była ciekawa sprawa o pizzy. Gdzie w Warszawie jest dobra pizza i do której godziny jest tani. Także przewodnik po Warszawie o, o, taki odrobinę też w tym właśnie odcinku. Posłuchajcie. Kolejny odcinek, czekaj, tylko zmęczę tego Jerzyka. 9 marca, Marta i Marek z podcastu Małżeński podcast mnm -sów. Odcinek numer 16, antyfeministyczny. Słuchałeś? Słuchałem i dowiedziałem się o tym, że po prostu trzeba wystrzelać wszystkie feministki. Ale w ogóle zacząłem od drugiej strony podcastu. Wcześniej opowiadali jak zwykle o filmach, które obejrzeli, albo nie obejrzeli, bo Marcie zdarza się przesypiać, ale nie martw się, ja też znam takich, którzy tak mają, że nic złego się nie stało. O blogowaniu i o tym, że to blogowanie było kiedyś inne, dzisiaj jest inne. Marek tam mówi, że grywa czasem w Heroes of Might and Magic trójkę to fajna gra, gra ja pamiętam, stara, bo ja, ja pamiętam. Pa... też pamiętam. Też zacinałeś to. <grym> tak, tak. Jeden z fajniejszych tytułów chyba Później w kolejne nie. Ja jestem. Ja to powtarzam obec, że ja się skończyłem na GTA 1, 2 i Fallouta. No jako gdzieś na tych Hirosach trójce właśnie się zatrzymałem. Teraz już nie gram, nie grywam, ale, ale fajna faktycznie gra. Co jeszcze tam było fajnego? A jeszcze było, były nawiązania do odcinka, który którego nie było jeszcze w sieci, ale tam no właśnie tak. prosili, że jak, chce, jak chcą, słuchacze, żeby mi się odezwali. Ja oczywiście w komentarzu poprosiłem, bo tam, bo tam były takie właśnie jakieś liczne odniesienia do tego co powiedzieli w odcinku wcześniej. I z tego co widziałem dzisiaj na stronie, ten odcinek się Markowiś się nie chciał montować, ukazał. Marta patrzy, ale nie wie. Jak się za to zabrać także? Wiesz co, ja pierwszy raz słuchałem w ogóle tego podcastu, bo jakoś raz miałem problem, że nie chciał mi tam RSS-a, znaczy odcinków zobaczyć w RSS-ie, później to zostawiłem, teraz sobie wysłuchałem i naprawdę z przyjemnością dużo. I tutaj chciałbym przyznać subiektywnie oczywiście mój typ tygodnia dla tegoż podcastu i dla tego odcinku. Bardzo fajnie się Was słucha, mam nadzieję, że będziecie się dalej rozwijać no i to tyle tak, chyba na ten temat a kolejny podcast to znowu nie. pełna powaga przeznaczenie DXR część piąta tegoż opowiadania pod tytułem Lamet. to jest krótka taka nie niecałe 5 minut i jest częścią jakiegoś tam większego opowiadania także pewno jakoś by to trzeba nie wyrwane z kontekstu tylko sobie odsłuchać pewnie w całości aczkolwiek ciekawostka Kasia, w niemów nikomu, tutaj również już 10 marca, odcinek 56, pod tytułem Wieś. Kasia, jak w każdym prawie tygodniu, strzela tymi odcinkami jak z karabinu, ale ten odcinek był fajny. Yy... Miałeś kiedyś do czynienia z krówką? Mm, tak, nie osobiście, ale wiem jak krowa wygląda. To taka od mleka, nie? Mleko, wiesz, karton, mleko, wiadro, krówka. Znam I znam takich ludzi, którzy właśnie nie wiedzieli z czasu temu, skąd, skąd się takie rzeczy biorą. No, a tutaj dokładnie wiemy, co na wsi można spotkać jak to wszystko wygląda. I na przykład Kasia miała kontakt taki osobisty z krówką, z takim małym cielaczkiem. Kontakt, kontakt osobisty z krówką. Krówka, Krówka to, to jest to bardzo z nami... fajnym stworzeniem, które wiesz, obliża cię tak jak pies, no tylko ma trochę większy język. I potrafi nawet sznurówki wpierdzielić, także i Jeżeli macie do czynienia z krówką, strzeszy się krówki, bo wam zje sznurówki. Co tam jeszcze było? O myszkach, o kotkach. No Kotki miały tam trochę, że tak powiem, nie miały się lękowego życia z Kasią i jej chyba sąsiadem. Wiesz, kotek ma takie coś na końcu, co się nazywa ogonek. I na ten ogonek można przedłużyć o sznurek, i sznurek o puszkę, i tam później wiesz, skok przez płot, takie rzeczy. Przez kot. A wiesz, jak się robi siorbę skota? Nie. Siorba skota to jest taki napój. Sfermentowany, coś jak kumys. Bierzesz kota, zakopujesz go w ziemi, tak żeby wystawał tylko czubek ogonka. No i czekasz tam ze 3-4 dni, tylko tak nie na mrozie, żeby było cieplej. I później odcinasz koniec ogonka, wkładasz słomkę i wybijasz siorbę skota. Nie polecam. Chociaż kto co lubi? Wiesz, różne, różne są napoje, nie? I tam właśnie Kasia opowiada o. Znaczy, o siobie z kota akurat nie było. To, to, to, to, była, to była moja to opowieść. To ty się tak bawiłeś. Natomiast, natomiast właśnie, co tam na wsi można spotkać? Owieczki, kózki, prawda? Pieski, konie a jeszcze było z koniem fajnie Wiesz, bo są konie różnych ras prawda? mają różne przez, przeznaczenie no na przykład są konie jakieś tam te takie do hipiki, prawda? jakieś takie biegające sportowe konie są konie pociągowe a Kasia też miała y, okazję zapoznać się z koniami bombowcami dla wszystkich którzy się chcą dowiedzieć co to są konie bombowce to tak właśnie się trzeba, taki, trzeba tak tak siedzę i się słuchali. zastanawiam czy koń arab ma dwie klacze Zależy jak je, jaką religię wyznaje. I też było o świnkach. Coś dla właśnie hodowców przyszłych i obecnych też w tym czasie. można odsłuchać tak. Właśnie dawno nie było w A propos tuczników. Mroczna strona kurnika 7. Szaman versus wąpierz. A to chyba ostatnia część już z wąpierzem. Kiedyś Andrzej rozmawiał z innymi właśnie na temat tych wszystkich wąpierzy i innych upiorów, innych różnych takich dziwac, które przewijały się chociażby w opowieściach sprzed lat. No właśnie tutaj na podstawie tych książek, w których posiadaniu jest Andrzej, no, takie opowiadanka króciutkie nam snuje, których się słucha miło i przyjemnie, bo można yy, różnych wydań Andrzeja posłuchać, bo zmienia tam głosy właśnie odno Andrzej akurat jest taką osobą, która świetnie w tej roli się sprawdza i widać, że warsztat yy, wokalny ma w tym kierunku tak dobrze. No, trzeba profilety. powiedzieć, no, jak koguta naciśnie, tak zapieje. Tak jest. Gra na swoim gardle, jak na kobzie. 10 również marca siedzący tu obok mnie Łukasz z podcastu Papa Cafe opowiada też nie, niezbyt długim, ale w ciekawym odcinku Taki swoje blogowe odcinek. przemyślenia. Taki długi odcinek. To no generalnie chodzi o to, że jak yy, nie, sobie... nie postanawiać. Tak, postanowienia są słabe, bo później się, jak sobie nie postanowimy. A a w głębi duszy liczyliśmy, że te niepostanowione postanowienia się spełnią, to one i tak się nie spełniają. Ale wiesz, ja na przykład postanawiam rzeczy, które są oczywiste, bo one i tak się zdarzą, to warto postanowić, bo one na pewno się spełnią, a rzeczy, które są niepewne nie postanawiam, zawsze zostawiam taki cień, że tak powiem, przypadkowości i to też jest potrzebne tak, w życiu. Tak, ta metoda to się jest zgodzę. dobra. Teraz mamy wielki post, ostatnio siedzieliśmy w pracy i jedna z osób współpracujących zastanawiała się czego sobie w tym Wielkim Poście odmówić i ktoś podpowiada, że to trzeba sobie odmówić rzeczy na P. No to pić nie piję, palić nie palić. Sobie pomarańcze odmówiła. P? Pomarańcze sobie w Poście odmówiła. Bardzo, bardzo słuszna linia. Można no bo jeszcze można Pacierza sobie pacierza odmówić. Można. A to tak, to bo, potem... Ale ja mam z kolei kolegi, który hmm. mówił, że wódki i Pacierza nigdy nie odmawia. Też, też mam coś. Ten też. Różne są postanowienia, ale... Chwileczkę przerwy. Komornik. Tak. z nim Proszę do Pana Również. Na szczęście, żeby się leżyło przede wszystkim w Pan Panu że tak. Mamy już takie cztery. Aha, no to w tej chwili nagranie, które prowadzimy tam. Aha, to jest dobrze. Dobrze. Dobrze. Bez kitu. dobrze? Bezkitu. <tuszyk> Wiesz, kto to był? Domokrążca. Chciał mi dać kalendarz na nowy rok. No mamy, chociaż dzięki Bogu, aby... 12 marca. A był chociaż kalendarz podcastera? Nie, nie, to był kalendarz kominiarza. Tak, czyli kominiarz domokrążca. I to nawet nie wiadomo, czy prawdziwy. Przebrany. Nie był czarny. A złapałeś się za guzik? Ja się nie odwracałem, to nie widziałem, że to kominiarz, to się nie łapałem Wiesz, za co? nie guzik. złapałem się, bo nie jestem przesądny, ale on był fałszywy. Przebieram. I nie był umówiony, to był, to był spontan. No dobrze. Nie umawiałeś się z kominarzem. Ale zazwyczaj się umawiasz z Zazwyczaj tak. Ale to była zajawka przypadkowa zupełnie, także przepraszam, Was. I jak do... widzicie to jest na żywo. Dzwonisz do niego i mówisz, że po prostu żeby ci, żeby ci w marcu przyniósł kalendarz. No akurat mi się skończy. Akurat mi się skończy. No dobrze. I tak, dalej był Tyflo Podcast, kontynuacja różnych y, opcji w programie Microsoft Word 2007, w którym tam zostają one omówione skrzętnie. A dalej, to już 11 marca i Robert Kmaszyn z podcastu O w mordę. O w mordę mnie się to nie pobrało. Próbowałem dzisiaj trzy razy się dobrać do DAS Popkultura. No. Jeszcze wczoraj rozmawialiśmy z Pawłem i mówiłem, że... Pomimo tego, że to jest o komputerach, to Robert po tak długiej przerwie musi być w formie i sobie posłucham, a o w mordę się nie udało. Wiesz, co, mi się udało poobrasz ten odcinek i tutaj muszę powiedzieć, że Robert podebrał mi temat łodzi podwodnych trochę. Oż w mordę. Ale fajny odcinek taki, powiedziałbym, na wpół blogowy, zaczyna właśnie. się niby od Ani. Właśnie, Anii. właśnie, jak my jesteśmy na pełnym zanurzeniu, to skąd kominiasz pod wodą? Coś ty narobił, turniu. Z kalendarzem, ale te kalendarze mu nie zamokły chociaż, nie? No właśnie były takie, takie kapiące trochę. Kapiące. Może miał gdzieś ten kom, kominiarski gdzieś... hełmofon Mus... jakiś taki, no nie wiem. Musiał gdzieś siedzieć w luku bombowym chyba. W ogóle zastanawiam się, czy... A, A może nie. to był konik morski? Nie wiem, konik morski, kominiarz morski. <laughs> Zaczyna się niby od Amigi, później akcja w tym odcinku rozwija się w kierunku książek i filmów oraz gier, w jakie Robert grywał, kiedy był jeszcze młodym rozrabiaką. Był małym chłopcem z pierwszym nieoglądnym wąsem. Następnie wszystko to zgrabnie jest połączone w muzykę, początek techno i zespół U-90. 4 chyba? Czy bodajże dziewięćdziesiąt sześć? Poczekaj, żebym... Nie, nie wiem. Z... Nie może... Może U40? Nie, nie, poczekaj, Taki zaraz proces... ci powiem, zaraz ci powiem. A była wstawka, y, która nazywała się Lotus. Nie, ale było... Poczekaj, co to było? Co to było? Co to było? O, widzę, że tylko nie my mamy problem z pobraniem. W sensie nie tylko ja miałem problem z pobraniem. Bo ludzie piszą w tak, komentarzach, że był było. problem. tyś to cytał? Tu przytacie Nie. Umiem. A przez to nic nie napisane. Jakby były litery, to każdy barani łeby to przeczytał, he? No w każdym razie Robert mówi, że jest zespół, który właśnie nosi nazwę od tegoż okrętu podwodnego. Teraz jest mi wstyd, bo widzisz, bo nie pamiętam jaki to był okręt. No i Robert odkrywa na, przed nami również pewien swój sekret. Nawet retro Adam skomentował. Tak. No i tam właśnie o filmie Das Boot o muzyce, którą Robert bardzo lubi. I to wszystko jest tak zgrabnie ubrane, że nie wiem, kiedy ten odcinek dosłownie mi zleciał. Mi zleciał od razu. Będę się <laughs> zaczął ściągać i zleciał. I, i, I żeby nie było niczego, tak? Tak, i żeby nie było niczego. No ale kiedyś się pobierze w końcu. No, Robert, oczywiście, złoto usty. Jak wiemy już z wyników ankiety ankiety tegorocznej, o której jeszcze pewnie zaraz powiemy dwa zdania. I ostatnim dzisiaj omawianym przez nas odcinkiem będzie odcinek z 11 marca Rafała Koszeli z podcastu Łosiowisko. Łoś i biurokracja. Tak, no Łukasz chciał tam sobie jakieś badania zrobić, poszedł do szpitala. Panią podsunęło oczywiście wiesz kilkanaście kwitków. Nowy Różnić nowych do wypełnienia Bez czego ani ruch, dawniej tego nie było no Ale wiadomo, wiesz, drukarnie z czegoś Muszą użyć, biurokracja musi kwitnąć Bo ona żywi się papierem, tak jak Podcasterzy komentarzami Coś, Także, coś na ten temat wie, Jeżeli chodzi o biurokrację Nowe kwity do wypełnienia Później, co jeszcze było, ciekawy rekord Ustanowiony Prędkości Na lodzie I test nowych opon Firmy Nokian i zmiany na szwedzkiej poczcie, czyli coś, co chyba, moim zdaniem przynajmniej, jest niewykonalne w Polsce. Wyobraź sobie, wysyłasz paczkę do 2 kg i wysyłasz SMS-a pod specjalny numer i przysyła Ci ten system kod, który przepisujesz na paczkę i to już jest opłata, nie musisz naklejać znaczka. Ja myślę, że w Polsce to od razu by jakieś kombinacje norweskie były, prawda? Ale przecież ja tu wpisałem prawda 9, a już na przykład na ten kod chciałbyś wysłać 5 paczek, prawda? Byłaby dodatkowa biurokracja, właśnie. Po wysłanego SMS-a to pojawiłyby się papierki. Chociaż kto wie, do czego to wszystko zmierza. Na przykład u nas chcą zlikwidować urząd pocztowy. No, ja słyszałem, że ale są zobaczymy. nawet takie objazdowe, że na przykład przyjeżdża autobus, są listy, nie, to ja dalej nie. Jakże będzie? Zostało nie ma. Trochę krucho. No, Może zobaczymy, jak zrobić. to, w jakim to kierunku pójdzie. W każdym razie tam jest takie uproszczenie, no ale mówię, to jest troszeczkę inna mentalność niż, niż u nas. W naszym kraju. No i fajnie puszcza taką dość ciekawą muzykę. Też odcinek luźny. Fajnie tak po powiedziany. Warty oczywiście wysłuchania. To cóż, na tym byśmy skończyli ten przegląd. Nie będziemy aż tak zamęczać naszych słuchaczy, bo pewnie już mają nas dość. Tak, już niektórzy wyszli do domu, poszli z kaminiarzem. Nie zdążyli, aż peryskop wyłoni się pod wodę, a łódź wypłynie prosto do bazy. Cóż, jeszcze nie wiem, czy wszystkim wiadome są wyniki ankiety podcastowej za rok 2010. Ogłoszenie wyników było na audycji live. We wtorek chyba, z tego co dobrze pamiętam. Tak, we wtorek była audycja. Ja się dowiedziałem o niej tak akurat, znaczy przypomniałem sobie o niej też jakoś tak w ostatniej chwili, nawet kiedy już się chyba zaczęła, ale było sympatycznie. Oczywiście yy, odkryciem roku był Kukafon, co było dość łatwo zgadnąć. Hmm, drugim odkryciem, czyli znaczy drugie miejsce to Exequo Pichontarium. Historia mojej emigracji i mojej moje baza. baza okrętów podwodnych. Dlatego, że wszyscy się zastanawiali się, skąd y, okręty podwodne w Rzeszowie, na pewno. No, ale wiesz, nie, nie ma innego wyjaśnienia. Nie ma innego wyjaśnienia. Wszyscy chcieli zobaczyć, jak to jest. Ale czujesz, czujesz się odkryty? No, o, w noc, czasem w nocy się czuję w nocy odkryty. Jak się ten Ale się z na bok, to... Ja się nie przekręcam, ja się odwracam. Ja myślę, że to jest wina tych wszystkich ludzi, którzy cię odkryli. <laughs> I Przemko z braku sygnału był trzecim odkryciem. Znaczy ten podcast brak sygnału był, był na miejscu trzecim, też gratulujemy. W kategorii czarujący głos podcasterskie złote usta pierwsze miejsce zajął Robert 420 Kamaszyn o, w mordę. O, w mordę. Drugie miejsce przypadło po podziale łupów siedzącemu to obok papie, któremu serdecznie gratuluję. I Maciej Skwara zajął miejsce trzecie, po raz trzeci z tego, co słyszałem, że w ubiegłych tak latach się. też zajął trzecie miejsce. Czyli w sumie to jest już dziewięć. raz razy trzy to dziewięć. Dziewięć. Gratulujemy również. Chociaż jak to Mawe Filip, to sami Lenie zajęli wysokie Ech. pozycje w tym roku. Ale tak nie, nie, powiedział? Tak, gdzieś tam powiedział. Straszne rzeczy. Ale najlepsze odcinki tutaj było były. Te nagrywajki od i nie tylko dla orów rób. No, ale naj... co, nie, nie czuję się jakiś, żebym Cię zaczarował. Tak, my siedzimy znaczy... i nie czarujemy. Nie czaruję. To nie, mnie tak przymuli. Nie, ale... Cię przymuli. <laughs> Najlepsze odcinki, pięć najlepszych odcinków, to były odcinki Gurala. No, tutaj chłopak wykosił wszystkich. Właśnie, o tym mówiliśmy, ale to, to, to jest prawda. Co To jest zrobić? No, trzeba powiedzieć jedno, że jest dużo odcinków fajnych podcastów, które mimo wszystko nie zapadają w pamięć. A tutaj są konkretne historie i ja czasami jak sobie jadę po nagłówkach u Górala, po starych historiach, to pamiętam co, tam, było, co tam mniej więcej było. I, i, i... Te odcinki są soczyste, zawsze tak. tam jest pełno treści, które zapadają. Coś faktycznie zawsze zapada, zapadają zapada w pamięć z tych odcinków. także. No i góra, ale oczywiście pierwsze miejsce Osobowość Roku, za nim Robert Kamaszen i później Maciej Skwara na miejscu trzecim oraz ulubiony podcast Roku, to chyba takie najbardziej, myślę, miarodajne yy... Podnośnik, miejsce pierwsze, 420, miejsce drugie, o czym już wiecie, na pewno trzecie miejsce bez nazwy, czwarte Retroradio, no i potem Hukafon, Papa tak. kafe, no to właśnie ulubione. Retroradio, retro to tutaj powinien Filip powiedzieć, że tu, tu, tym Lenią. <laughs> Czas na kwas wypuścili i myślą, że zapchali nas na pół roku. That's right, jak to mówią bez kitu. Tak. No dobrze. Zaczy, nie, znaczy nie, żebym nie mówił, że ja nagrywam albo coś, bo nie nagrywam, ale, ale oni... Tam dwa to już się obijałem całki. No to dobrze słuchacze, majcie uszy na głośniczkach i słuchajcie tak. nowych podcastów, które się ukazują non stop. I słuchajcie podcastofonu. Zaglądajcie do katalogu polskich podcastów, a za tydzień skorzystają z katalogu polskich podcastów kolejni prowadzący. Młoda krew w ale może nie zradzajmy szczegółów. nabierzcie ochoty na ten podcastofon, bo może być bardzo ciekawie i bardzo świeżo. Na co liczymy? Tak jest. No co, tu tyle. Idziemy, bo jeszcze na nas będzie. Idziemy, tak. musimy się wynurzyć, bo jakoś ciśnienie tutaj w kabinie nie służy. Zdecydowanie. Chcą trzeba uzupełnić ten... Co to był? Rum podwodny. Nurt dobrej wody. Tam jest destylator z tyłu. Destylator jakiś taki podcast destylacji. Dobra, idźmy, bo faktycznie będzie na nas. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia. Cześć.